Biogazownia to jedna z wielu form energetyki odnawialnej, o której dyskutuje się dziś w środowisku rolniczym, ale również dziś konkretnie na targach InEnerg we Wrocławiu. Moim rozmówcą jest pan dyrektor Dariusz Sitko z Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Panie dyrektorze, jakby pan się zapatrywał na rolę biogazowni wśród innych odnawialnych źródeł energii? W końcu wy macie taką dosyć sztandarową biogazownię. Jak ona się sprawuje? Sztandarowa biogazownia to biogazownia powstała w miejscowości Zalesie, gdzie niedalekiej odległości o tej farmie chlewnej. Jej głównym substratem, który jest przetwarzany na energię, to jest właśnie odpad poprodukcyjny, pochodzący z fermy. I w mojej ocenie, ale też i w ocenie tych ekspertów, którzy współpracują z Opolskim Ośrodkiem Doradstwa Warniczego w Osiowie, uznajemy uznaliśmy i też w jakiś sposób rekomendowaliśmy tutaj zarządowi województwa, że te inwestycje, które będą powstawać w województwie opolskim, a dotyczy właśnie tych biogazowni, to żeby rekomendacja była dla tych biogazowni, które właśnie wykorzystują odpad poprodukcyjny e, pochodzący z produkcji w rolnictwie. czy z produkcji zwierzęcej. Między nie? innymi z produkcji zwierzęcej, ale też i takim takim dobrym rynkiem, który można by było ten substrat pozyskiwać, to, to jest przetwórstwo rolno-spożywcze. I też ten, ten odpad poprodukcyjny już w takim działalności gospodarczej, przedsiębiorstw właśnie, które działają na rynku, przetwórstwa rolno spożywczego A to bardziej jakiejś rzeźni, tak? Rzeźni ubojni, ale też i przetwórstwa na przykład nocznego, bo tutaj też <śmiech> pojawia się pewien odpad. Ważne jest to, aby lokalizować takie inwestycje w niedalekiej odległości od miejsca powstawania tak zwanego odpadu produkcyjnego. To jest na przykład kilka gospodarstw w niedalekiej odległości, gospodarstw rolnych. To, to jest, są przedsiębiorstwa, które korzystają na przykład w hodowli zwierząt, mówię tutaj, mlecznych, krów z tego produktu, czyli mleka. No i tutaj szukać takich rozwiązań. Myśmy w województwie polskim dokonali takiej oceny poprzez nałożenie dwóch map. Pierwsza mapa to jest było zainteresowanie im, podmiotów, które chciały budować biogazownię, a druga to, to jest mapa, która pokazywała miejsca, gdzie ten odpad poprodukcyjny się znajduje. No i w niektórych przypadkach w naszej ocenie tego typu inwestycje nie mają racji bytu. Dlaczego? Dlatego, że uznajemy, iż surowiec, który został wyprodukowany przez rolnictwo, powinien służyć do produkcji żywności. Dzisiaj, jak obserwujemy nie tylko przez pryzmat Polski regionu, ale Unia i my poza granicami tej Unii widzimy, że zapotrzebowanie na żywność będzie rosło, dlatego że coraz więcej nas będzie na tej ziemi. A ilość Dzisiaj, gruntów rolnych wcale nie, się nie, nie, nie zwiększy. Jakbyśmy popatrzyli dla porównania jeszcze lata 60. to na jednego mieszkańca globu ziemskiego przypadało 0,45 Ara u gruntów, na których można było wyprodukować żywność e, czyli dzisiaj, jeżeli porównamy e, jak ta skala w związku z urbanizacją ten wskaźnik maleje, a nałożymy to na pewne szacunki w roku 2050, to, to jest jedna trzecia mniej e, czyli dzisiaj musimy już myśleć jak poszukiwać nowych rozwiązań takich, żeby produkować wysokiej jakości surowiec do produkcji z żywności i e, jak go produkować na mniejszy maral. Czyli w sposób wysoce wydajny. Ale wracając tutaj do tematu jeszcze tego, co moglibyśmy wsadzić jako wsad do biogazowni, bo... Pojawiają się na rynku, nawet w końcu firmy nasienne, gdy prezentują swoje odmiany, to mówią, proszę bardzo, to jest odmiana ziarnowa, to jest odmiana kiszonkowa, a to jest odmiana biogazowa. Tak? Więc są pewne odmiany, no, które wręcz są promowane jako odmiany biogazowniane. No i trudno nie przyznać racji, że rzeczywiście tą kukurydzę można wsadzić do biogazowni Oczywiście. jako wsad i, i ona jest tam świetnym w cudzysłowie mówiąc paliwem. Energetycznym. Nie ma równych, tak, tak? tak? Więc może w ten sposób, może nie tylko z odpadów, z produkcji zwierzęcej, ale również po prostu uprawić sobie kawałek kukurydzy i, i, i też rzucić do tej biogazowni, skoro ona jest taka dobra. Oczywiście, tak jak Pani powiedziała, część substratu, nawet jeżeli będziemy korzystać z tak zwanego odpadu poprodukcyjnego, to część wsadu musi być wysokoenergetyczna, na przykład przykład kukurydza. Jednak, jeżeli definiuje rynek cen za ten surowiec, który jest, może być wykorzystany na ceny energetyczne. Jeżeli na danym areale możemy wyprodukować kukurydzę konsumpcyjną na przykład, czy też inne zboże konsumpcyjne, rynek pokazuje nam, że ja to sprzedam za dobrą cenę, to rolnik nie będzie produkował innej, innego surowca, dlatego, że jeżeli popatrzymy na rolnictwo polskie, rolnictwo polskie Uh, jeżeli byśmy porównanie to do, gdzie jesteśmy dzisiaj na stadionie, do ekstraklasy piłkarskiej, to, to jest ta górna półka w ekstraklasie w Polsce, co do kwestii wydajności i co do kwestii klasy gruntów, wysokiej klasy gruntów, które są w województwie opolskim, gdzie, są gdzie jest produkcja ta rolnicza na nich się odbywa. I do tego jeszcze bardzo fajny klimat. I do tego jest plus do tego klimat, tak jak pani relacja wspomina, klimat jest bardzo dobry i to wszystko powoduje, że surowiec który wyprodukujemy z wysokiej jakości i ma odpowiednią cenę na rynku. Jeżeli ta cena na rynku za dobry surowiec będzie się utrzymywać, to tutaj mamy mniejszą możliwość jakby upraw tych roślin na cele energetyczne. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, którą warto podkreślić, to jest to, że biomasa, która się pojawia i może być wykorzystana na jakieś tam inne cele energetyczne, w szczególności tutaj mówimy o tej suchej biomasie, czyli do współspalania, no to jeżeli wszystko wywieziemy z upraw rolnych, to tyle, ile wywieziemy, to tyle musimy chemii włożyć. To Ta kwestia związana z kulturą gleby, czyli pozostawienie tak zwanego odpadu, czyli słomy zwykłej, ma dwa takie główne cele. Przecież są spełnione wtedy zasada, że zachowana jest kwestia wilgoci w glebie, no i ta kultura biologiczna też jest poprawna, która wpływa pozytywnie oczywiście też na jakość i, i, i plon uzyskiwany w rolnictwie. No, ale przecież możemy również poferment z biogazowni z powrotem wywieźć na pole, zaaplikować, więc ta biomasa w pewnym sensie wróci. Jak pan zapatruje się na wartość nawozową pofermentu? To jest bardzo trafne i ciekawe spojrzenie na to, bo jeżeli ten poferment jest wysokiej jakości, i u nas rolnicy niektórzy stosują, którzy są blisko, powiedziałbym też i tej biogazowni, to wykorzystują to, ale też wykorzystują odpad produkcyjny nawet w takich pochodzących z przetwórstwa rolno-spożywczego. Coraz szerzej też jako ośrodek dla rolniczego o tym mówimy. Zapraszamy tutaj specjalistów, naukowców, którzy pokazują jaki jest efekt takiego nawozu biologicznego. Jedna ważna, ważna rzecz, to trzeba powiedzieć, że na końcu, kiedy my jemy, spożywamy ten produkt, ten, ten surowiec przetworzony, to najważniejsze, żebyśmy jak najmniej mieli chemii w, w tym surowcu.